Book 2ูแปดสิอดอดีตการหนึ่งประวั ć ่เขียนจ เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ On p i s a ł list On p i s a list และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ A ona pisała kartkę A ona pisała kartkę อ่านเขาได้อ่านมิตยสารหนึ่งฉบับ On czytał kolorowe czasopismo. On czytał kolorowe czasopismo. Let her dae an n a n g s y nung l e m A ona czytała książkę. A ona czytała książkę. Yip. Wziąć. Wziąć. Kau dae j i p buli nung muan. On wziął papierosa. On wziął papierosa. W On w z i ą i e r o l a On w z i i o a n w z i ł a o s n w z i ł a e o s a On w z i e r o a n a e o n w z i ł a p o s w z i ł a e o s a On w z i e r o s a On a o On b y ł n i e w i e r n y a l e o n a b y ł a w i e r n a o n b y ł n i e w i e r n y a l e o n a b y ł a w i e r n a เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน był leniwy, l a ona była pracowita เขาจนแต่เธอรวย był biedny, b ale ona była bogata เขาไม่มีเงิน Mia nie. On nie miał pieniędzy, lecz długi. On nie miał pieniędzy, lecz długi. Kawał nie ma. Mi miał szczęścia, lecz p e c h On nie miał szczęścia, lecz pecha. on nie m i a ł szczęścia, lecz pecha. Kawał nie ma. Miał szczęścia, lecz pecha. On nie miał sukcesów, lecz niepowodzenia. On nie miał sukcesów, lecz niepowodzenia. Kao mi khei pohjai, mi ta mi pohjai. On nie był zadowolony, lecz niezadowolony. On nie był zadowolony, lecz niezadowolony. Kao mi mi kham suk, mi ta kham tuk. On nie był szczęśliwy, lecz nieszczęśliwy. On nie był szczęśliwy, lecz nieszczęśliwy. เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร On nie był sympatyczny, lecz niesympatyczny. On nie był sympatyczny, lecz niesympatyczny.